To są informacje Polskiego Radia 24. Jest prokuratorskie śledztwo w sprawie zonda krypto. Rządzący po prezydenckim wecie mówią o konieczności regulacji rynku kryptowalut. Prezydent USA zdradza szczegóły otwarcia cieśniny Ormus. Blokada irańskich portów utrzymana. W serwisie powiemy też o poszukiwaniu skutecznych terapii dla osób z problemami krzepnięcia krwi. To z okazji Światowego Dnia Hemofilii. Minęła 19. Bartosz Teodorowicz, zapraszam. Tysiące poszkodowanych i straty sięgające nawet 350 milionów złotych. To najnowsze ustalenia śledczych w sprawie zonda Krypto. Śledztwo w tej sprawie wszczęła prokuratura regionalna w Katowicach.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 że podstawą wszczęcia śledztwa były doniesienia medialne o problemach z wypłatą środków z zonda krypto oraz zgłoszenia poszkodowanych. Wysokość szkody ulega zmianie. Obecnie wynosi nie mniej niż 350 milionów złotych. Chronić klientów przed firmami takimi jak zonda krypto miała rządowa ustawa o kryptoaktywach. Prezydent ją zawetował, a Sejmowi ponownie nie udało się weta odrzucić. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Cieśnina Ormus już nigdy nie zostanie zamknięta przez Iran poinformował prezydent USA Donald Trump. Amerykański przywódca odniósł się do doniesień Teheranu na temat ponownego otwarcia jednego z najważniejszych światowych szlaków żeglugi morskiej. Ceny ropy gwałtownie spadły, a notowanie amerykańskich giełd poszybowały w górę po tym,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 Program CPN pozostanie co najmniej do majówki, poinformował minister energii Miłosz Motyka. Funkcjonowanie rozwiązań, które mają chronić kierowców przed nadmiernym wzrostem cen, jest uwarunkowane sytuacją rynkową. Minister energii wskazał też moment, w którym może dojść do wygaszenia mechanizmu ceny paliwa niżej. Myślę, że spadek tej ceny w okolice granicy, którą mieliśmy w momencie wybuchu tego kryzysu, jest tym momentem. Się będzie zbliżało do, do tego poziomu. Dzisiaj ta cena jest jeszcze w hurcie, mimo że wiele sygnałów optymistycznych z rynku do nas trafia, uważamy, zbyt wysoka. Zgodnie z najnowszym obwieszczeniem ministra energii, przez weekend za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł i 3 grosze za litr, a za olej napędowy 7 zł i 57 grosze. To najniższe ceny od początku wprowadzenia programu CPN. To próba zawalczenia opozycji na scenie politycznej. Tak gospodarze podcastu polskiego Radia Strefa Wpływów oceniają założenie własnego stowarzyszenia przez Mateusza Morawieckiego. Były premier nie chce grać drugoplanowej roli w PiSie, uważa Ren Renata Grochal.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 Kaczyński zapowiedział, że osoby zaangażowane w działalność stowarzyszenia nie wystartują z list wyborczych PiSu. To rzadka choroba genetyczna powodująca problemy z krzepnięciem krwi. Mowa o hemofilii. W Polsce cierpi na nią blisko 6 tysięcy osób, w tym pół tysiąca dzieci. O konieczności zwiększenia dostępności pacjentów do skutecznych terapii w Światowym Dniu Hemofilii mówi Paulina Szykuła-Woźniak z Fundacji Hemofilia i Pokrewne Skazy Krwotoczne. W ubiegłym roku uzyskaliśmy refundację dla dzieci na dwie bardzo rewolucyjne terapie leczenia hemofilii. Jest to lek podskórny oraz czynnik o ultra przedłużonym działaniu. I są to terapie, które są dostępne u dzieci, ale niestety nie u dorosłych. Nieleczona hemofilia może zagrażać życiu. Chorują głównie mężczyźni, a kobiety są nosicielkami. To były informacje Polskiego Radia 24. Robota słoneczna i ciepła, przelotne opady deszczu możliwe jedynie na Lubelszczyźnie. Temperatury od 14 stopni na północy, 17 w centrum, do nawet 20 na zachodzie. Chłodniej nad morzem od 7 do 10 stopni. 6 minut po godzinie 19. Wieczór w Polskim Radiu 24. Dobry wieczór Państwu, Paweł Wojewódka. No nie wiem, czy dobry wieczór, bo jeszcze jest jasno i będzie się coraz jaśniej, proszę Państwa, robiło, a dzisiejsze nasze wieczorne spotkanie rzeczywiście szykuje się interesująco. Mówić będziemy o problemie parków narodowych. E, mają mieć problemy ze swoim powstawaniem. Spój przyjrzymy się też e, życiu z hemofilią. Nie zabraknie komentarzy międzynarodowych, a również krajowych. Zostańcie Państwo z Polskim Radiem 24. Zmiana klimatu Patryk Michalski, zapraszam. Polska przyroda jest zagrożona i nie chodzi o spalanie paliw kopalnych, betonozę czy zanikanie siedlisk, chociaż też, ale zagrożona jest ochrona tych cennych obszarów, które jeszcze nam zostały. Sejm rozpoczął pracę nad projektem nowelizacji ustawy o ochronie przyrody, która może zablokować możliwość tworzenia nowych rezerwatów. Organizacje przyrodnicze alarmują, to może uderzyć nie tylko w interes przyrody, ale też w dochody gmin. I ten temat dzisiaj z Katarzyną Wiekierą z Pracowni na rzecz wszystkich istot. Dobry. Dzień dobry. Jedno słowo, jakim miałabyś określić ten projekt ustawy to? Dwa, liberum veto, najgorsze polskie tradycje. Dlaczego? Co takiego skandalicznego, co kontrowersyjnego zawiera ten projekt, że organizacje pozarządowe zajmujące się przyrodą. Wszystkie zgodnie mówią, że liberą weto, nie może, ta ustawa nie może przejść. Dlaczego jesteśmy tak zgodni i tak pewni tego, co się może wydarzyć, jeśli ta nowelizacja zostanie wdrożona? Ponieważ w Polsce weto samorządowe skutecznie od ponad 20 lat blokuje powstawanie parków narodowych. I to jest bardzo podobny mechanizm. Tutaj proponuje ta nowelizacja, zamienia jedno słowo w ustawie, zamienia Natomiast po zasięgnięciu opinii, czy po uzyskaniu opinii proponuje się zapis po uzyskaniu zgody samorządów, rad, gmin w sprawie wyznaczania nowych rezerwatów. Mówimy o, o tej kwestii, czyli obecnie to jest tak, że Rada Gminy wyraża opinię na temat utworzenia na jej terenie takiego rezerwatu, a kto wydaje ostateczną decyzję? Może, Rada Gminy może wyrazić opinię, ale też nie jest organem wyspecjalizowanym do tego, by opiniować wartość siedliska, czy danego terenu, który warto ochronić. To jest trochę tak, jak działa konserwator zabytków, to ta specjalistyczna ekspercka wiedza decyduje w Polsce o tym, że dany obiekt, dane miejsce, ale też jakaś kompozycja zieleni może być zabytkowa zieleń jest przez konserwatora wpisywana na listę zabytków i jest prawnie chroniona. Podobnie jest w przypadku tej najważniejszej wartości przyrodniczej. Mamy w Polsce wyspecjalizowane jednostki ochrony przyrody, to są regionalne dyrekcje ochrony środowiska. Tam pracują specjaliści, przyrodnicy, którzy mają całkowitą taką taką kontrolę nad tym procesem. Bo proszę sobie zdawać sprawę z tego, że nie można ochronić czegoś, co nie ma wartości. Mhm. Tylko i wyłącznie ta wartość no, musi być wykazana w, w ekspertyzach, w intensywacji przyrodniczej, żeby ten regionalny dyrektor ochrony środowiska mógł przygotować projekt powstania rezerwatu. Rusza procedura. Taki projekt jest opiniowany też przez specjalistów, przez Regionalne Rady Ochrony Przyrody i może być um, konsultowany społecznie, to jest dobrą praktyką i ona ma miejsce w Polsce. Projekty rezerwatów e, przechodzą e, przez takie konsultacje społeczne, tylko ta opinia nie jest wiążąca. Ale bardzo dobrą praktyką jest i tak rzeczywiście jest, że regionalni dyrektorzy e, takie konsultacje przeprowadzają i one w ostatnich e, miesiącach, latach, co wiem, e, po prostu z e, praktyką. Wychodzą korzystnie. Tak, weźmy przykład lasów suchedniowskich, czyli bardzo młodego rezerwatu, powstałego przecież kilka miesięcy temu, bardzo dużego, chroniącego bardzo cenne siedliska. No, praca nad utworzeniem tego rezerwatu trwała bardzo długo we współpracy właśnie z lokalnym środowiskiem. Tak. To jest przykład, gdzie były konsultacje i one wyszły pozytywnie dla tego rezerwatu. Inny przykład, Madahora. Te konsultacje akurat niedawno się skończyły. Tam jest niewielki rezerwat 60-hektarowy. Powstał projekt jego poszerzenia. On również konsultacje przeszedł pomyślnie, ponieważ on chroni zasoby wody i tam lokalna społeczność bardzo chce, żeby on został poszerzony. Takich przypadków jest naprawdę wiele. Proszę zwrócić uwagę, że rezerwaty powstały stają w Polsce na terenach, które należą do Skarbu Państwa. I to też jest ważne, że jeżeli praktycznie nie ma przypadków, jeśli to są grunty prywatne, a tak jak w tym omawianym przed chwilą przeze mnie przypadku rezerwatu Madacharu, to jest województwo śląskie, w momencie, w którym tam są tereny prywatne, one są wyłączane. Tak by całkowicie rezerwat dotyczył tylko i wyłącznie terenów Skarbu Państwa i tak to, tak to wygląda, taka jest, taka jest praktyka, mówimy o dziedzictwie przyrodniczym, mówimy o o zadaniach państwa są bardzo rzadkie przypadki, kiedy ten projekt rezerwatu dotyczy na przykład terenów gminnych, i wtedy faktycznie ten głos jest ważny i to nie jest tylko wyrażenie opinii, ale on jest po prostu brany pod uwagę. Tak jest na przykład w przypadku. W procesie projektowania rezerwatu Park Repecki, Tarnowskie Góry to jest teren całkowicie właśnie należący do samorządu. Więc tamten głos jest ważny, ale tam też były konsultacje, które wyszły pomyślnie. Mieszkańcy chcą lepszej ochrony tej zieleni. Czemu? To co właśnie może zmienić ten projekt ustawy? Wytłumaczmy jeszcze raz. Jaki efekt może dać ta zmiana przepisu, że za zgodą po wyrażeniu opinii przez Radę Gminy Regionalny dyrektor będzie wyznaczał nowy rezerwat za zgodą Rady Gminy.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 od silne odporne lasy, powoduje to, że obieg wody w przyrodzie dowraca do tego normalnego stanu, bo dziś jest zaburzony przez zmianę klimatu. No ale w uzasadnieniu tego projektu czytamy, że on ma zapewnić równowagę między ochroną przyrody a rozwojem lokalnych społeczności. Co ty na to? Kompletnie nie rozumiem tego y, argumentu. Jak rezerwat może przeszkodzić w rozwoju lokalnej społeczności? Nie może. To jest zadanie państwa, nie samorządów. Rolą państwa zapisaną też w konstytucji jest to, żeby chronić to dziedzictwo przyrodnicze e, Polski, gminy powinny... To jest moje zdanie, ale mogą rozwijać się również w oparciu o te wartości przyrodnicze, subwencja ekologiczna. To jest e, fantastyczna rzecz. Obowiązuje od 2025 roku. Dzięki niej do gmin płyną miliony. W przypadku parków narodowych to są nawet dziesiątki milionów złotych. Czyli na jakiej rocznie. zasadzie to działa? Wytłumaczmy. To działa tak jak e, subwencja na przykład oświatowa, e, którą gminy dostają na realizację właśnie działań związanych z publiczną e, edukacją, czy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 za Obszary Natura 2000. I teraz e, z, wprost z tego środowiska koalicji e, 15 października wychodzi projekt, który może zablokować ochronę przyrody w Polsce. To jest oszustwo polityczne. To jest, to jest, e, to jest wprost sprzeczne z e, umową koalicyjną, jakie, jakie ci politycy zawarli ze społeczeństwem, bo weszli na plecach tego społeczeństwa do Sejmu i dzisiaj stoją, e, no, Wbrew tego, co Polacy chcą i czego oczekują. Bardziej że tak, badania opinii społecznej są zgodne i tutaj też jest taka ponadpartyjna zgoda, jeśli chodzi o społeczeństwo, że ludzie oczekują od władz większej ochrony przyrody. Społeczeństwo jest w zupełnie innym miejscu niż nasi politycy, niż nasi rządzący.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 Przyrody. Nam daje to bezpieczeństwo, że możemy łagodniej przejść przez zmianę klimatu. To kto może mieć interes, żeby taką nowelizację przyjąć i czy przypadkiem jest to, że ten projekt ustawy został przedstawiony przez posłów PSL-u między innymi? Autorem tej poprawki sprzed 20 lat, yy, od której zaczęliśmy rozmowę, był poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Bogdan Peng. On był przekonany, że to zmiana tego jednego słowa nie będzie miała żadnego wpływu. Zablokowało powołanie parków narodowych do dzisiaj. Nie ma chętnych, by to odwrócić. I Dzisiaj znów politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego kontynuują tą, tą tradycję i proponują coś, co zablokuje nam rezerwaty. Tutaj ramię w ramię z politykami Polski 2050. Dlaczego? Pytanie, kto na tym zyska... Z doświadczenia organizacji, która staje w obronie przyrody w różnych miejscach w Polsce, różnych ekosystemów, lasów, ekosystemów górskich, mogę powiedzieć, że to są zawsze bardzo wąskie grupy interesów. To są deweloperzy, to są myśliwi, to są podmioty, które czerpią korzyści z eksploatacji przyrody, która jest dobrem nas wszystkich, całego społeczeństwa. Subwencja ekologiczna trafia do gminy i może zasilić wszystkich. Te pieniądze mogą być przeznaczone na nim, zajęcia edukacyjne dla dzieci, rozwój, transportu miejskiego. Wszyscy mogą skorzystać. Kto korzysta z eksploatowania przyrody? Bardzo wąskie grupy, jedna osoba, jedna firma, która chce w pięknym miejscu na przykład postawić osiedle apartamentowców hmm. albo, nie daj Boże, jakąś fermę czy chlewnię, która potem niszczy wszystkim życie. Albo prowadzić polowania, no bo wiadomo, że w rezerwatach tego robić nie wolno. To są bardzo cenne siedliska. Tam jest właśnie to bogactwo życia, różnorodności gatunków, gdzie te dzikie zwierzęta po prostu są i, i mieszkają. To są właśnie bardzo cenne tereny dla myśliwych. W tej nowelizacji, w tym projekcie nowelizacji też się znalazła taka propozycja mechanizmu, że zgodę Rady Gminy na utworzenie rezerwatu na jej terenie mógłby dodatkowo zmienić wojewoda. No więc tutaj jeszcze taki jeden bezpiecznik, powiedzmy sobie, autorzy tego projektu zostawiają, że nawet jeżeli gmina wyraziłaby zgodę, a ktoś ma interes, żeby ten rezerwat nie powstał, no to jest jeszcze ta jedna instancja, czyli wojewoda, który taką decyzję mógłby, taką zgodę mógłby uchylić. To jest upolitycznienie procesu wyznaczania rezerwatów ochrony przyrody. Całkowicie pozbawienie roli tych regionalnych dyrekcji ochrony środowiska. Oni nie będą mieć narzędzi do tego, by robić swoją robotę. I ta dyskusja z rozmowy o wartościach przyrodniczych jak ten teren chronić, co tam jest cennego, przesunie się nam na spory polityczne, na jakieś wojenki, lokalne układy, które będą tam stawać rajtanem i blokować nam ochronę przyrody. No, to jest no, bardzo mocne polityczne przesunięcie. To nie powinno być miejsca, bo... Wrócę, wrócę właśnie do dyskusji o Parku Narodowym Doliny Dolnej Jodry, gdzie tam no właśnie przyroda gdzieś pełzła na dalszy plan, a na wierzch wyszedł niestety aktualny spór polityczny. Tak nie Powinno być. Mm -hmm. A jak powinno być w takim razie yy, według organizacji pozarządowych, jaki powinien być taki idealny model ochrony przyrody, powoływania nowych rezerwatów czy parków narodowych? Trzeba po prostu <śmiech> powoływać i robić dobrą robotę. Bo dzisiaj ochrona przyrody jest y, takim interesem y, publicznym. Jest takim. Nie, nie będziemy bezpieczni w Polsce, bo poszczególnie y, każdy z nas. Y, nasza gospodarka. Nie będziemy zdrowi, jeżeli będziemy żyli w ciągle degradującym się środowisku. Ale tak w praktyce, w takim razie, jak powinien wyglądać ten proces? Skoro obecnie mamy opinię Rady Gminy, a decyzję wydaje Regionalna Dyrekcja, jest propozycja, żeby jeszcze wzmocnić Radę Gminy, a jak powinno to wyglądać według was? Parki narodowe są niedofinansowane. Odblokowanie tej sytuacji z tym wetem samorządowym byłoby bardzo korzystne. Mamy piękne, cenne miejsca Sobiborski Park Narodowy, Mazurski Park Narodowy, Jurajski Park Narodowy. Tak, to mówimy o tych, których nie ma, nie ale ma. które powinny być. Tak, powstać. wymieniam te, których nie ma. To jest nasze dziedzictwo przyrodnicze i powinno być um, bezwzględnie chronione. Teraz jest ten moment, tego oczekuje społeczeństwo. Proszę zobaczyć, że nie można, społeczeństwo nie ma y, prawa zablokować wycinki jakiegoś lasu. Nie ma takich prawnych możliwości, a to jest koalicja, która obiecała nam, że wdroży wyrok CUE w tej sprawie i polskie społeczeństwo zyska prawo do sądu i będzie mogło ochronić jakieś e, miejsce. To jest coś, co powinno się pilnie zmienić i co powinno zostać pilnie wdrożone, a nie zablokowanie nam tutaj ostatniego bastionu ochrony przyrody. No ale ktoś myśli może sobie, że nie chce mieć y, gdzieś tam z daleka, z Warszawy, z centrali narzucanego tego, że tu w gminie, w województwie pomorskim czy w podkarodzie Krapackim ma powstać rezerwat. To... Ale to jest wartość ogólnopolska, to jest mhm. wartość nas y, wszystkich. E... Mam, mam też, zmierzam do tego, że no, y, takich decyzji też nie można podejmować wbrew lokalnych społeczności. Pytanie ale on... tylko, jaki, jaki, y, y, y, jakie zdanie mają te lokalne społeczności w takich sprawach. Te ostatnie lata pokazują, że te lokalne społeczności nie są przeciwne powoływaniu tych rezerwatów, które powstały w ostatnich latach. To, że jest grupa interesu, która jest głośna i y, y, y, próbuje wprost manipulować tą opinią publiczną, no to lo lokalnie są takie rozgrywki, aby coś, y, by coś zablokować, ale kiedy są te konsultacje, a są i kiedy wypowiada się w nich właśnie lokalna społeczność, to, to wychodzi to poparcie, dlatego, by tą przyrodę nam chronić. Ja na to patrzę też tak, jako na powód do, do dumy, że mamy, na prawdę rzeczy unikalne, przepiękne, że nie zniszczyliśmy, nie wyeksploatowaliśmy tego naszego dziedzictwa przyrodniczego, byłoby powodem do dumy mieszkać blisko Parku Narodowego, na przykład Białowieskiego Parku mhm. Narodowego. Którego też przykład pokazuje, że no właśnie bliskość tego Parku Narodowego, Narodowego wcale nie blokuje możliwości rozwoju, tak? bo to może no dobrze nie są wielkie fabryki, ale to jest, są agroturystyka, to są szlaki rowerowe, to są turyści, którzy przyjeżdżają te piękne miejsca, zwiedzać i zostawiają tam pieniądze. Pięknie rozwijają się regiony, w których są parki e, narodowe. E, Jedyne regiony radzą sobie z e, taką promocją turystyki lepiej, e, inne gorzej. E, nie wszystkie parki narodowe, jest, mamy ich 23, są bardzo popularne mhm. i znane. Wszystkie warto e, odwiedzić e, i potrzebujemy ich więcej. Co w takim razie w sprawie tego projektu organizacje pozarządowe planują dalej? Apelujemy przede wszystkim do marszałka Sejmu, Wodzi Minierze tego by wrzucił ten projekt po prostu do kosza. On jest sprzeczny z umową koalicyjną, nie powinien być w żaden sposób procedowany. To też jest ciekawe, że on jest, to jest projekt poselski. Czyli nie wymaga konsultacji społecznych. Dokładnie. Dokładnie. On też nie ma oceny skutków regulacji. Mhm. Tak, bo w przypadku projektów rządowych, takie konsultacje społeczne i ocena skutków regulacji są konieczne w przypadku projektu poselskiego, bo o takim projekcie rozmawiamy. On może zostać od razu poddany pod pracę Sejmu. Dlatego Rola marszałka jest tutaj bardzo ważna i, i nasze apele kierujemy do niego, by pochylił się nad tym, nad tym projektem i nie doprowadził do jego procedowania. Każda osoba, której zależy na ochronie przyrody, może kontaktować się z parlamentarzystą ze swojego okręgu wyborczego, pytać i też prosić o interwencję w Sejmie, no, byśmy naprawdę nie zablokowali sobie w Polsce możliwości ochrony tego, tego dziedzictwa, które nam pozostało. I będziemy na pewno uważnie obserwować, jak potoczą się losy tego projektu, aby były krótkie. Tego w takim razie życzmy sobie na koniec tej rozmowy i bardzo ci za nią dziękuję. Katarzyna Wiekiera z pracowni na rzecz wszystkich istot była gościnią audycji. Dziękuję. Dziękuję państwu również za uwagę. Patryk Michalski. Taki mamy klimat.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 spel.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 już prawie 19.30, Bartosz Teodorowicz, zapraszam. Katowicka prokuratura wszczęła postępowanie karne w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek poinformował, że postępowanie dotyczy podejrzenia oszustwa i prania brudnych pieniędzy. Tam są dwa przepisy, które wskazuje w tym wszczęciu, artykuł 286 kodeksu karnego i 299 kodeksu karnego, czyli oszustwa oraz pranie brudnych pieniędzy. To postępowanie dotyczy już stricte giełdy Zonda Krypto. Mamy coraz więcej zgłoszeń polskich obywateli, którzy nie mogą odzyskać swoich środków, którzy czują się poszkodowani konkretnie przez tą firmę. I dzisiaj to postępowanie uruchamiamy. Minister Żurek zapowiedział też nadanie tempa postępowaniu w sprawie zaginięcia założyciela firmy Zonda Krypto. Sylwester Suszek zaginął w niejasnych okolicznościach w 2022 roku. Premier Donald Tusk mówił dziś, że giełda kryptowalut Zonda Krypto powstała za pieniądze rosyjskiej mafii, a także aktywnie wspiera wybrane środowiska polityczne w Polsce. Prokuratura ujawnia kolejne szczegóły afery korupcyjnej w Zarządzie Dróg Miejskich w Poznaniu. Agenci CBA zatrzymali 11 osób. Wśród nich przedstawicieli firm deweloperskich i projektowych, pracownika Biura Miejskiego Inżynierii Ruchu oraz przedsiębiorcę. Śledczy ustalili, że fikcyjne faktury VAT miały służyć do ukrywania wręczanych łapówek, mówi Katarzyna Calupieszewska z Prokuratury Krajowej. Pręczenie korzyści miało na celu ułatwienie realizacji inwestycji budowlanych na terenie Poznania, w szczególności w zakresie uzyskiwania wymaganych zgód uzgodnień od pozwoleń administracyjnych. 11 zatrzymanych osób usłyszało zarzuty korupcyjne, śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań. Na podchalu szczyt kwitnienia krokusów. Tatrzańskie łąki pokryły się fioletowymi dywanami, choć w tym roku widok może być mniej spektakularny. Część kwiatów już przekwitła. To skutek powrotu zimy pod koniec marca. Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego mówi, że najwięcej krokusów można zobaczyć m.in. w Dzianiszu, Kościelisku i Witowie.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 radio 24 Samo zdrowie 17 kwietnia, czyli dziś obchodzimy światowy dzień chorych na hemofilię. Artur Wolski, dzień dobry. No i zaraz dowiemy się, jak wygląda codzienne życie chorych na hemofilię, a opowiedzą o swoich doświadczeniach, proszę Państwa, pacjenci, bo przecież to oni każdego dnia dźwigają ciężar tej choroby. Jest z nami pan... Paweł Budek. Jest pan pacjentem z hemofilią. Jakie objawy i jak dawno to się wszystko zaczęło i co wskazywało na to, że lekarze właśnie postawili taką diagnozę? Znaczy choroba jest od urodzenia. Pierwsze objawy pojawiły się, gdy miałem 9 miesięcy, więc ja tego nie pamiętam, ale z słów rodziców wynika, że na brzuchu pojawiło się jakiś krwiak i zaniepokojeni rodzice z małym dzieckiem udali się do szpitala, gdzie po pierwszych badaniach w moim rodzinnym mieście w Płocku zostałem przekierowany do Warszawy i tam rodzice dostali już taką pełną diagnozę, że jestem chory na hemofilię. Jak potem wyglądała opieka, leczenie? Co rodzice mówili? O to na pewno było bardzo duże wyzwanie, bo hemofilia jest chorobą genetyczną jednak może się pojawić w każdej rodzinie i u mnie był taki właśnie przypadek, że wcześniej nie było podobnych doświadczeń, dlatego tak ja teraz z perspektywy czasu uważam, że rodzice musieli być przerażeni tym wszystkim, ponieważ no nie było takiego dostępu do leków jak teraz, nie było też takiej dostępu do informacji. Wydaje mi się, że pierwszy czas był bardzo trudny. Dodatkowo leki nie były dostępne tak teraz profilaktycznie, tylko było leczenie na żądanie. Dodatkowo nie było leczenia domowego i z każdym krwawieniem rodzice musieli zabierać mnie do szpitala, gdzie byłem przyjmowany na oddział. Otrzymywałem leki i wychodziłem do domu. I Cała ta procedura trwała kilka godzin, a rodzice oboje byli aktywni zawodowo. Więc to było bardzo duże wyzwanie na pewno w ich życiu, no i w moim też. Powiedział Pan, że występują krwawienia. A jak to się objawia? Skąd są te krwawienia? Krwawienia mogą powstać na skutek uderzenia albo urazu, ale w przypadku hemofilii ciężkiej, tak jak większość z nas chorych jest dotknięta takim stopniem, krwawienia mogą być również samoczynne. Na przykład po przebudzeniu okazuje się, że staw skokowy jest napuchnięty lub staw łokciowy sprawia ból. Dlatego przy leczeniu, jak już dokonała duża zmiana i przy leczeniu profilaktycznym, te krwawienia samoistne nie występują albo są bardzo rzadkie, sporadyczne. Ale to są takie krwawienia do wewnątrz organizmu czy takie na zewnątrz, tak jakbyśmy, nie wiem, się skaleczyli i leci nam krew? Jeżeli chodzi o skaleczenia, to kiedyś był taki mit, że chory na hemofilię krwawi dużo bardziej, mocniej, dłużej. Dla nas drobne skaleczenia nie są problemem, tak jak dla każdego człowieka, a jeżeli chodzi o krwawienia, znaczy małe skaleczenia, do, doprecyzuję, natomiast jeżeli chodzi o krwawienia, to mogą być to albo duże siniaki, tak wylewy, widoczne na zewnątrz, które dość dłużej, no, kilka dni jakby się utrzymują na organizmie, ale są też krwawienia do stawów i te krwawienia do stawów są dużo groźniejsze, ponieważ powodują też uszkodzenia stawów. To znaczy, że po kilku krwawieniach, które się powtórzą, staw ulega uszkodzeniu i potem z łatwością dochodzi do kolejnych krwawień. Czyli rozumiem, że jak Pan chodził do szkoły, tam są zajęcia też chociażby z wychowania fizycznego, no to musiało to też powodować pewne nie, dla Pana kłopoty, trudności i jakieś ograniczenia. Tak, w dzieciństwie ogrzeczenia były bardzo duże. Byłem zwolniony z zajęć WF-u i to praktycznie cała moja edukacja była bez zajęć aktywności fizycznych. Nie jest tak no jak to dziecko, byłem chętny do aktywności, czego skutki niestety odczuwam teraz, ponieważ problemy z zestawami skokowymi głównie. Gdybym w dzieciństwie był spokojniejszy, to pewnie teraz byłbym le lepiej, no ale to jednak z perspektywy czasu jednak mogę e, tylko tak przypuszczać. Rodzice oczywiście starali się tłumaczyć, zapobiegać moim aktywnościom, urazom, no ale wiadomo, dzieci zawsze znajdą sposób, żeby troszkę porozrabiać. Proszę Pana, a czy ta choroba w jakiś sposób ograniczyła też możliwość Pana rozwoju zawodowego, intelektualnego, bo przecież Pan jest człowiekiem młodym, no więc jest Pan w tym czasie, kiedy chłoniemy wszystko po to, żeby zdobyć w życiu i wykształcenie, jakąś pozycję, dobrą pracę, założyć rodzinę, dom, no to są takie podstawowe dobra, do którego dąży każdy... No nazwijmy to zdrowy człowiek, a jak jest, gdy się jest osobą chorą na hemofilię? Na pewno bardzo dużo zależy to od każdego pacjenta, ponieważ każdy ma inne doświadczenia, inne jest trochę przebieg choroby. W moim przypadku nigdy nie ukrywałem, że jestem chory i nie czułem z tego powodu się, że jest coś gorzej, że coś nie tak. Po prostu zaakceptowałem, że ta choroba jest i nie przeszkadzała mi w realizacji moich celów, Także normalnie chodziłem do szkoły, wszystkie szczeble. Ukończyłem najstarszą szkołę w Polsce, mała w Płocku. Następnie ukończyłem studia. Teraz normalnie pracuję, więc hemofilia nigdy nie stanowiła trudności, która mogłaby mi pokomplikować jakieś plany życiowe. Mam również żonę, malutkie dziecko teraz, także wydaje mi się, że moje życie wygląda bardzo podobnie jak moich rówieśników. Jest to choroba o podłożu genetycznym, a dziecko jest zdrowe? Dziecko tak wynika z krzyżów genetycznych. Mam akurat córkę i córka będzie nosicielką. Oznacza to, że ona może mieć delikatnie obniżoną krzepliwość krwi, jednak główne skutki dotkną jej, jej dzieci. Jej synowie będą chorymi na hemofilię, a córka może być nosicielką. Natomiast y gdybym ja miał syna, to syn byłby zdrowy. Proszę pana, a jak wygląda w tej chwili zaopatrzenie lekowe? i Jak prowadzona jest hemofilia? No bo przecież postęp w dziedzinie wiedzy, nowych leków, terapii jest niesamowity i to jest właściwie dzień do nocy do tego, co było jeszcze 20-30 lat temu. Tak, wszystko się zgadza. 20-30 lat temu właśnie dostęp do czynników był bardziej ograniczony i były podawane leki jedynie na żądanie. Aktualnie mamy dostęp do leczenia profilaktycznego, czyli niezależnie od tego, czy coś się dzieje, mamy zapewniony odpowiedni poziom krzepliwości który umożliwia takie normalne, codzienne funkcjonowanie, a nawet rozwijanie różnych zainteresowań, pasji. Czyli rozumiem, że trzeba podawać ten czynnik szczepliwości, który w każdej krwi jest, bo go po prostu osobie chorej brakuje, nie ma go na odpowiednim poziomie. Tak, zgadza się. Proces krzepnięcia u każdej osoby przebiega tak, że są potrzebne po kolei czynniki krzepnięcia. W naszym przypadku jednego z tych czynników brakuje i dlatego ten proces krzepnięcia jest zaburzony. Gdy dostarczymy ten brakujący czynnik krzepnięcia, wtedy nasz organizm zaczyna funkcjonować normalnie i, no i krwawienie zaczyna ustępować. Wiem, że dzisiaj jest możliwość już takiego domowego dostarczania tego czynnika krzepliwości. Tak, od kilku lat mamy leczenie domowe, to znaczy, że leki, które podajemy w formie dożylnej, e, czyli z, robimy sobie zastrzyki trzy, najczęściej trzy razy w tygodniu, mamy dostępne w domu. Ten schemat jest taki dość stały, który możemy też sobie e, zmienić, to znaczy dostosować do naszego trybu życia, czyli jakichś planowanych aktywności. E, dlatego to leczenie jest, jak można powiedzieć, dostosowane do pacjenta z wielkimi nadziejami czekamy i obserwujemy rozwój różnych rozwiązań medycyny i nowych technologii. Pewne terapie już się pojawiły, kolejne wkrótce mają się pojawić. Na przykład leki, które nie trzeba będzie podawać dożylnie, jednak jest to coś nowego, więc aktualnie te leki też są bardzo drogie, więc aby zapewnić dostęp do leków dla wszystkich pacjentów na odpowiednim poziomie, wydaje mi się, że Niestety musimy troszkę poczekać, no ale na przykład dzieci są objęte tymi nowszymi lekami, więc bardzo dobrze i mamy nadzieję, że to po prostu zostanie rozszerzone też dla kolejnych pacjentów. Jak się będą pojawiać nowe rozwiązania, na pewno ceny, konkurencja też powoduje to, że będą leki bardziej dostępne na rynku. A za te leki na razie Pan musi płacić? E, leki są refundowane, znaczy finansowane z, z środków Ministerstwa Zdrowia. Jako chorzy nie ponosimy kosztów leczenia. Jaki jest mechanizm, jak to w ogóle działa? to znaczy nasze leki muszą być przechowywane najczęściej w lodówkach. Nie odbywa się to na zasadzie recepty, tylko lekarz wystawia w systemie zlecenie wydania czynników koncentratów krzepnięcia, które trafia do regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i stamtąd te leki są dystrybuowane do pacjentów. Jest forma dostaw domowych, która jest rozwijana i jest obejmowana coraz większa grupa pacjentów. Dlatego też Mamy kontakt z koordynatorem, który pracuje w szpitalu i w każdym miesiącu jest kontakt ze szpitala, czy wszystko w porządku, czy mamy odpowiednią ilość leków, czy zamawiamy. Jeżeli widzę, że brakuje, zbliża się koniec jakby leków w lodówce, które mam, wtedy umawiamy po prostu dostawę i te leki przyjeżdżają do domu w formie dostawy, kuriera, więc jest to bardzo wygodne ponieważ jeszcze kilka lat temu zdarzało się, że akurat nie mam dużych problemów z poruszaniem, ale starsi koledzy musieli jechać wiele kilometrów na przykład do Warszawy, odbierać leki, które też były w wielu pudełkach, a osoba mająca trudności z poruszaniem, no mogła mieć problem z transportem nawet między okienkiem a samochodem, tym samochodem a mieszkaniem. Więc osobiście bardzo doceniam ten system, że teraz leki mogę otrzymać pod sam dom. A czy oprócz wsparcia czynnika krzepnięcia krwi, są jeszcze jakieś inne formy leczenia? Czy to wystarcza? W moim przypadku wystarcza. To znaczy objawowo w przypadku większych problemów można podawać środki przeciwbólowe, no, ale to już jest według uznania, według każdego pacjenta. Bardzo ważna jest na pewno fizjoterapia, no i aktywność fizyczna, która pozwala zachować organizmowi dość dobrą formę. No ale mówiło się, że ta aktywność fizyczna stwarza pewne problemy urazowości, czyli nie jest wskazana, a tu okazuje się, że jednak fizjoterapeuta zachęca osoby z hemofilią do wykonywania takich ćwiczeń. Chodzi o rozruszanie tych stawów? Tak, no i zbudowanie masy mięśniowej, ponieważ mięśni, które otaczają, tak powiem, staw, lepiej utrzymują ciało, stabilizację i dzięki temu mamy mniejsze ryzyko krwawień. Janusz Zawilski, jestem fizjoterapeutą. Proszę nam powiedzieć, jaką rolę w? prowadzeniu pacjenta z hemofilią ma właśnie fizjoterapia. Dlaczego to jest takie ważne? W ostatnich latach, w ostatnich w zasadzie dwóch dekadach nastąpiła rewolucja niemalże w leczeniu hemofilii i pojawiły się kamienie milowe w postaci wprowadzenia leczenia profilaktycznego. Najpierw było to leczenie profilaktyczne dzieci, później osób dorosłych po paru latach i te właśnie możliwości spowodowały, że młodzi pacjenci, pacjenci pediatryczni, później już młodzi mężczyźni, te osoby nie rozwinęły zmian w postaci artropatii hemofilowej i w zasadzie opieka fizjoterapeutyczna dla tych osób ogranicza się do monitoringu, monitorowaniu stanu ich narządu ruchu, stanu ich stawów, na doradztwie sportowym. Problemem w hemofilii są krwawienia dostawowe, tak, tak, tak. Które mogą te stawy zniszczyć, unieruchomić, ograniczają motorykę, nie mówiąc o tym, że też to inaczej też wygląda taki staw. No i chodzi o to, żeby pewnymi ćwiczeniami ten staw rozruszać i nie dopuścić do takiej sytuacji, a pewnie też odbudować masę mięśniową. Zgadza się. Natomiast pacjenci, którzy z racji wieku nie, nie zaznali dobrodziejstwa nowoczesnego leczenia, rozwinęli właśnie w wyniku o tym, to, o czym pan redaktor mówił, w wyniku powtarzających się wylewów dostawowych, często samoistnych wylewów, rozwinęli artropatię hemofilową. Głównie predysponowanymi stawami są stawy skokowe, kolanowe i łokciowe. I Ci pacjenci wymagają stałej opieki fizjoterapeuty no, połączonej z profilaktyką krwawień, no, jak również w tej grupie pacjentów wykonuje się zabiegi ortopedyczne, głównie endoprotezy kolan i ci pacjenci wymagają przygotowania do takiego zabiegu, jak również opieki po wykonanej operacji. To są jakieś masaże na te stawy? Jak to się robi? No, przede wszystkim rozwiązuje się to przy pomocy terapii manualnych. Generalnie, jeżeli pacjent jest przygotowany hemostatycznie, najlepiej po konsultacji oczywiście z hematologiem, to przy, w przypadku takiego pacjenta pracujemy niemalże tak, jak prowadząc pacjenta, który hemofilii nie ma, wskazy kwotocznej. Bogdan Gajewski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Chorych na Hemofilię. To jest choroba genetyczna, ale brakuje w krwi jakiegoś czynnika prawda? Hemofilia jest chorobą warunkowaną genetycznie, spowodowaną mutacją jednego z genów odpowiedzialnych za wytwarzanie czynnika krzepnięcia. Natomiast zdarza się tak zwana hemofilia nabyta i ona może się pojawić u każdej osoby. Jest to wówczas nieprawidłowe działanie układu odpornościowego, który zwraca się przeciwko czynnikowi krzepnięcia i niszczy go. I wówczas zdrowa dotychczas osoba może mieć Objawy ciężkiej postaci hemofilii. A jak wygląda dzisiaj stan zaopiekowania od strony medycznej, leczniczej, chorych na hemofilię? Tak, od strony życia, jak to funkcjonuje, jak to działa? Praktycznie, od strony życia mamy Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię, który chroni życie i zdrowie zarówno dzieci, jak i dorosłych z hemofilią. Program ten dostarcza leki do każdej placówki służby zdrowia. To jest naprawdę rozwiązanie unikalne, które zostało bardzo wysoko ocenione też przez Światową Federację Hemofilii. Ciągłość i bezpieczeństwo leczenia. A te leki to są czynniki właśnie krzepnięcia, które się wstrzykuje? To są czynniki krzepnięcia, ale szpital, który prowadzi leczenie w sytuacjach nagłych czy planowych potrzebuje pełnego portfolio opcji dla hematologa. Także to nie, nie tylko czasami są czynniki krzepnięcia, to są inne leki. Mamy system, który jest wzorcowy, który umożliwia dostępność i ciągłość leczenia na bardzo wysokim poziomie. Jeden z chorych, który ostatnio był w Portugalii powiedział, że system polski, co odczuł w Lizbonie, miał wypadek, działa znacznie lepiej właśnie dzięki systemowi depozytów i ośrodków, które depozyty, to magazyny, w których są przechowywane leki dla chorych na hemofilię na terenie całego kraju. Jest ich bardzo Podobno wiele. Podobno jest ich chyba przeszło 70 już w Polsce. Jest ich 70. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, które, od którego zależy bezpieczeństwo życia z naszą chorobą. Chcemy oczywiście, żeby do programu wchodziły wszystkie nowe leki, natomiast chcemy, żeby program dalej funkcjonował i był wzorcowym rozwiązaniem, które zapewnia nam prawie normalne życie z hemofilią. Leki, rozumiem, bierzemy już do końca życia, czyli hemofilia jest dzisiaj zakwalifikowana jako choroba przewlekła. Obecnie możemy mówić o tym, że hemofilia jest chorobą przewlekłą, natomiast są rozbijane terapie genowe, te terapie genowe są nawet obecne w tej chwili na, na rynku, natomiast koszt tych terapii jest jeszcze bardzo wysoki i nie każdy płatnik jest gotowy, żeby wyasygnować dość poważne sumy pieniędzy nawet w bogatszych krajach i przeprowadzić takie leczenie. Mamy oczywiście spektakularne efekty w hemofili B szczególnie, gdzie pacjenci od pięciu lat nie mają już hemofilii, są po terapii genowej, która całkowicie usunęła przyczynę, czyli brak możliwości wytwarzania czynnika krzepnięcia w organizmie. Mamy pewne ograniczenia, o których musimy pamiętać na przykład wydaje mi się osobiście, że boks nie byłby na przykład skazany sportem dla nas, no ale to jest oczywiste. Ale jest tyle różnych możliwości, że naprawdę każdy może znaleźć coś dla siebie. Mamy kolegów, którzy latają szybowcem, ktoś inny super strzela na zawodach strzelniczych, odnosi sukces właśnie. Ludzie pływają? Pływają, jeżdżą na rowerze. Mamy osobę, która ćwiczy na siłowni tak mocno i jeździ na zawody kulturystyczne. Ja osobiście też właśnie dojeżdżałem przez długi czas do pracy rowerem, gdzie budziło to nawet wśród zdrowych osób jakiś podziw i nie wynikało to właśnie z tego, że mam hemofilię i że powinienem to robić. No, to robiłem to dla siebie, więc ta choroba nie ogranicza mnie w żaden sposób i mogę robić to, na no, co mam prawdę za Teraz w ramach profilaktyki zachęcamy wszystkich do wszelakich szczepień, żeby po prostu wzmocnić naszą odporność, żeby nie chorować. A jak jest w przypadku osoby z hemofilią? Czy te szczepienia są wskazane i czy pan się szczepi? To jest... Sprawa podobnie jak u każdej osoby indywidualna. Ja osobiście szczepiłem się według kalendarza szczepień. I choć te szczepienia tak przeciwko grypie, no to też jest sprawa indywidualna, czy ktoś uważa, że należy się szczepić, czy nie. Są różne opinie, głosy. Ale ogólnie mówiąc, przeciwwskazań nie ma i tutaj lekarz na pewno nie mówi, że przy hemofilii te szczepienia może nie byłyby wskazane. Nie, przeciwwskazań nie ma i też nasi wspaniali lekarze bardzo często, na przykład gdy były szczepienia podczas pandemii, wydane były specjalne zalecenia, jak się przygotować oraz informacja dla personelu, że takie szczepienie nie jest groźne dla chorych na hemofilię. A no właśnie, jeszcze chciałbym zapytać, Czym jest e-hemofilia? Bo to się nam kojarzy już z taką nowinką technologiczną i z XXI wiekiem. E-hemofilia będzie to cały system, platforma opieki nad pacjentami i to, ten system będzie obejmował wszystkich pacjentów Będzie, więc to rejestr chorych będą zawarte informacje na temat leczenia pacjentów na pewno będzie to narzędzie do, dobre narzędzie dla wszystkich lekarzy dla urzędników i mam nadzieję, że dla nas pacjentów również, ponieważ w jednym miejscu będziemy mieli całą historię naszej choroby jako środowisko pacjentów wydaje mi się, że jest to kolejny e, ważny moment w naszym leczeniu a czy w takiej społeczności ludzi chorych na hemofilię istnienie stowarzyszenia ludzi chorych na hemofilię daje Państwu takie poczucie pewnej sprawczości, siły że jesteście w jakiś sposób zaopiekowani, że ktoś występuje i dba o Wasze prawa, ale także o to, żeby to leczenie było dostępne i możliwie jak najlepsze? Tak, działalność stowarzyszenia jest na pewno bardzo ważna, ponieważ to dzięki staraniom pacjentów w stowarzyszeniu oraz współpracy z lekarzami i ekspertami udało się osiągnąć wszystkie te kamienie milowe, to znaczy została wprowadzona profilaktyka. E, najpierw dla dzieci, następnie dla wszystkich chorych, teraz jest dostawy domowe i. Ta tutaj... profilaktyka na czym polega dla dzieciaków? E, to jest również podawanie czynników, czy właśnie teraz są leki trochę nowszej generacji e, w celu zapewnienia tych cierpliwości na odpowiednim poziomie żeby mogły się normalnie rozwijać, uczestniczyć we wszystkich zajęciach i a, żyć e, takim życiem, jakim powinno żyć dziecko. Tak, dokładnie, nie przejmować się i dlatego trzeba docenić ciężką pracę też stowarzyszenia, które zawsze jest dostępne dla każdej osoby ze skazą krwotoczną. Nasz prezes odbiera telefony w środku dnia i nocy i każdemu stara się możliwie pomóc. Jesteśmy jako stowarzyszenie też dostępni w internecie, w w mediach społecznościowych i z członkami stowarzyszenia jest bardzo wiele mądrych osób, których warto też czerpać wiedzę, doświadczenie i stowarzyszenie jest tą, tym miejscem, gdzie właśnie można poznać też innych chorych, poznać osoby, które mają podobne problemy, podobne doświadczenia I dzięki temu postępowi, który się dokonał przez ostatnie lata Kiedyś było tak, że dużo chorych się spotykało w szpitalach na przykład I się nawiązywały te relacje, znajomości Obecnie dzięki temu, co udało się dokonać Nie spędzamy czasu w szpitalach Więc nawet nie ma tej możliwości Nie wiemy, czy ktoś jest chory na przykład z naszego miasta a dzięki stowarzyszeniu są organizowane czasami spotkania czy konferencje, no i mamy możliwość się zapoznać, więc to też jest ważne w budowaniu takiej społeczności pacjentów. A poza tym jest internet, macie ze sobą też kontakt, macie adresy mailowe, są media społecznościowe, na których też Państwo aktywnie działają, tworząc taką rodzinę osób z hemofilią, co też myślę jest pewną wartością taką dodaną, która Was wzmacnia na pewno taki kontakt jest bardzo ważny i potrzebny. Dzisiaj o hemofilii opowiedział nam Pan Paweł Budek, Artur Wolski. Ja Państwu też bardzo serdecznie dziękuję. Przypominam, że audycje Samozdrowie są w Polskim Radiu 24 od poniedziałku do piątku, zaraz po godzinie 19.30. Samozdrowie